Pierwszy Koryntian, rozdział jedenasty. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A chwalę was, bracia, że we wszystkim o mnie pamiętacie i trzymacie się po uczeń tak, jak ja wam podałem. A chcę, abyście wiedzieli, że każdego męża głową jest Chrystus, a głową niewiasty mąż, a głową Chrystusa Bóg. Każdy mąż, gdy się modli albo prorokuje z przykrytą głową, hańbi głowę swoją. I każda niewiasta, gdy się modli albo prorokuje, nie nakrywszy głowy swojej, hańbi głowę swoją, bo to jest jedno i to samo, jak gdyby była ogolona. Albowiem jeśli niewiasta nie nakrywa głowy, niech się też strzyże, a jeśli hańbiącą jest rzeczą dla niewiasty być ostrzyżoną lub ogoloną, to niech nakrywa głowę. Albowiem mąż nie ma nakrywać głowy, gdyż jest wyobrażeniem i chwałą Bożą, ale niewiasta jest chwałą męża. Bo mąż nie jest z niewiasty, ale niewiasta z męża. Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża. A przeto niewiasta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą u Pana niewiasta jest równie ważna dla męża jak mąż dla niewiasty. Albowiem jak niewiasta z męża jest, tak też mąż przez niewiastę, a wszystko jest z Boga. Osądźcie sami w sobie – czy przystoi niewieście bez nakrycia modlić się do Boga? Czyliż sama natura nie uczy was, że dla męża, jeżeli włosy zapuszcza, jest to hańbą? Ale niewiasta, jeśli zapuszcza włosy, jest to ku jej chwale, dlatego że włosy dane jej są za osłonę. Może ktoś uważa za właściwe spierać się nadal, ale my takiego obyczaju nie mamy ani zbory Boże. A to zalecając, nie pochwalam, że się schodzicie nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. Albowiem najpierw słyszę i po części wierzę, że gdy się jako zbór schodzicie, podziały powstają między wami. Bo muszą być rozdwojenia między wami, aby się okazało, którzy są wypróbowani. Wy tedy, gdy się razem zbieracie, nie spożywacie w sposób należyty wieczerzy pańskiej. Albowiem każdy śpieszy się ze zjedzeniem własnej wieczerzy i jeden jest głodny, a drugi pijany. Czy domów nie macie, by jeść i pić, albo czy zborem Bożym gardzicie i zawstydzacie tych, którzy nic nie mają? Cóż wam powiem, czy mam was chwalić? Nie, za to was nie pochwalam. Albowiem ja wziąłem od Pana to, co wam podałem, że Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a podziękowawszy złamał i rzekł, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które za was bywa łamane, to czyńcie na pamiątkę moją. Także i kielich, gdy było po wieczerzy, mówiąc, ten kielich jest to Nowy Testament we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Albowiem ile kroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć pańską opowiadacie, aż przyjdzie. A tak, kto by jadł ten chleb albo pił ten kielich pański niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Niechże tedy człowiek samego siebie doświadcza, a tak niech jest chleba tego i z kielicha tego niechaj pije. Albowiem kto je i pije niegodnie, nie rozróżniając ciała Pańskiego, sąd własny je i pije. Dlatego między wami wielu jest słabych i chorych i niemało zasnęło. Bo gdybyśmy się sami osądzali, nie bylibyśmy sądzeni. Lecz gdyby wamy sądzeni, od Pana bywamy karani, abyśmy ze światem nie byli potępieni. A tak, bracia moi, gdy się schodzicie, aby jeść, czekajcie jedni na drugich. A jeśli ktoś jest głodny, Niech je w domu, abyście się na sąd nie schodzili, a inne rzeczy, gdy przyjdę, postanowię.